Cześć, widać się z Wami Krzysiek, bądź jak to woli Krzyszmen i zapraszam na trzeci odcinek podcastu ThunderCast, podcastu mówiącego o moim ulubionym zespole, zespole ACDC. Dzisiaj na tapetę weźmiemy płytę zespołu ACDC, która jest moją ulubioną płytą, yy, nie, ogól, ulubioną płytą zespołu ACDC. Nie, nie wdawajmy się, czy to jest moja ulubiona płyta ogólnie, czy nie ogólnie. Yy, mam coś takiego, że mam dwie ulubione płyty. Jedna moja ulubiona płyta to jest płyta, kiedy wokalistą w ACDC był Bon Scott, druga ulubiona płyta to jest właśnie z czasów kiedy wokalistą był Brian Johnson. E, dzisiaj weźmiemy, tą, weźmiemy pod uwagę tą płytę, którą e, z Brianem Johnsonem, czyli płytę Ball Płyta została wydana 22, nie, 26 września 1995 roku. Ja pierdolę przez całe życie myślałem, że płyta Ball została wydana 22 września. Teraz przeglądając Wikipedię, zauważyłem, że jest to 26 września. No, powiem Wam, dość się wkurzyłem. Dlaczego się wkurzyłem? Ano dlatego, że jeżeli płyta aby została wydana 22 września, no to wtedy by było coś takiego, że płyta została wydana dokładnie rok przed moim urodzeniem. No kurde, za to chyba będę musiał się obrazić na czasopismo Teraz do, które mi wmówiło w jakiejś tam tabelce, że Ball Breaker został wydany 22 września. No niestety. No ale płyta została wydana 26 września roku 1995. No tak to, to mogę mówić, że zajebista płyta była zapowiedział czegoś równie, równie zajebistego jak narodziny mnie. Niestety tak nie jest. Ale to nie zmienia faktu, że płyta jest naprawdę bardzo zajebista. No i właśnie o niej będziemy dzisiaj opowiadać. Zapraszam na krótki, bo około 15-minutowy odcinek, ale myślę, że we wrześniu będą dwa odcinki fancastu żeby Wam to za pensować. Tak myślę. Na samym wstępie może powiem o dostępności tej płyty, jeżeli pójdziemy do jakiegoś dużego sklepu, z gdzie są powiedzmy płyty, idziemy pod stanowisko albo rock, albo idziemy pod stanowisko muzyka zagraniczna, albo nawet możemy zajść pod stanowisko heavy metal i tam właśnie szukamy sobie płyty, płyty, znaczy płyt, których nazwy zespołu wykonujące tej płyty, ale pomieszałem, naprawdę, przepraszam, szukamy zespołów, które zaczynają się na A. Wyszukujemy ACDC, no i jeżeli nie zawsze możemy spotkać płytę Dirty dizzy nie zawsze możemy spo spotkać płytę Back in Black, nie zawsze możemy spotkać nawet płytę For Those About To Rock, a nawet Wam powiem, nie zawsze spotkamy Highway To Hell, no to Ball Breakera zawsze spotkamy. Nie wiem, skąd to się bierze. Albo jest po prostu Ball Breakera większy nakład, albo jakiś ludzie widzą, że Back in Black czy Highway To Hell to już się rzucają, bo Highway To Hell, Highway To Hell, albo a ball, bre al ball Breakera po prostu tak sobie zostawiają na potem no to właśnie przez to może tak jest, że Ball breaker jest tak ogólnie dostępny Jest też może być coś takiego, że po prostu Ball breaker ma większy nakład Mówiłem o tym przed chwilą przed sekundą, nawet nie pamiętam jaką ja mam słabą pamięć, krótko trwało wam powiem więc, więc z dostępnością Ball breakera nie będziemy mieć nie będziemy mieć kłopotu, a nawet jeśli nawet jeżeli nawet jeżeli nie, nie znajdziemy je w empiku albo w innym takim o, znajdziemy go bez problemu na Allegro, ale tylko chciałem powiedzieć, że yy, tutaj, że no zauważyłem, że ballbreakerów breakerów jest wszędzie więcej niż innych płyt. Nie wiem, nie wiem czy to ja po prostu jestem, mam jakieś skrzywienie na punkcie tej płyty, czy może po prostu tak jest naprawdę. Tego nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Jestem natomiast w stanie Wam powiedzieć, że o ile przy płycie For Those About to Rock, przy płycie Highway To Hell, przy płycie Back In Black i przy płycie High Voltage, nie wiem czy jeszcze jakieś płyty nie poszkodowałem tym co teraz powiedziałem, a może nie, na pewno nic nie dodałem, ale mogłem powiedzieć za mało. Te wszystkie płyty, które teraz wymieniłem, one mają edycję rozszerzoną, czyli jeżeli kupimy płytę za 80 zł, dostaniemy standardową edycję płyty, dostaniemy naklejkę, słuchajcie, dostaniemy breloczek z pytą, dostaniemy tatuaż zmywalny z logiem zespołu, dostaniemy kostkę z logiem zespołu i chyba tyle właściwie. Ja kupiłem takie coś przy, przy płycie Highway to Hell, no wtedy ta płyta była w ogóle według mnie najlepsza i w ogóle, no teraz jest tylko moją drugą ulubioną płytą Mam dwie ulubione płyty, tak jak wspomniałem. Jest to Ballbreaker i jest to Highway to Hell. No, a właśnie teraz, jeżeli już mówimy o Ballbreakerze, to wspomnę, że czegoś takiego nie mamy. Jeżeli będziemy chcieli kupić w Polsce standardową wersję Ballbreakera, to będzie to jedyna wersja Ballbreakera, jaką możemy dostać. Nie mamy żadnej wersji z bonusami, jest to po prostu standardowy ten. Po co wam to mówię? Nie wiem, ale jeżeli zauważycie, że tutaj jest Highway to Hell, a waszą ulubioną płytą jest Ballbreaker i będziecie chcieli Ball Ballbreakera w rozszerzonej edycji to wam powiem, że tak nie dorwiecie go. No trudno. Sad but true. Dobrze, więc teraz rozwijmy się nad całym opakowaniem. Standardowo ACDC, te wznowione edycje mamy w, w, w Digipaku. No i okładka. Okładka jest taka, a zapalę sobie lampkę, żebym więcej widział z tej okładki. I mamy tak, mamy na samej górze srebrne logo ACDC. Według mnie świetnie wykonane logo. I to logo jest fajniejsze, bo tutaj ma takie, no po prostu ładnie wykonane logo tak ACDC. Później mamy... W tle na drugim planie mamy miasto, miasto nowoczesne bym powiedział, że takie nowoczesny Nowy Jork, z tym, że jest zrobione w stylu gotyckim, czyli gotycki Nowy Jork. Na pierwszym planie mamy wielką kulę, na której jest napisane Ball Breaker, a na niej jest Angus Young, tak jakby podczas koncertu już w samych spodenkach z gitarą robiącego swojego Duck Walka w białej poświatce, która bije od niego z budynku jakiegoś. No, tak widzę, że tutaj budynek do niego wysyła tu białą poświatę. Pły, okładka bardzo fajna, wam powiem. Mi się ta okładka naprawdę, naprawdę bardzo podoba. Moim zdaniem jest to, no, najlepsza okładka płyty ACDC. No, kłóciłbym się jeszcze z highway to hell, no, ale tu trzeba by długich, długich debat. No i tył. Tył to jest kula właśnie Ball Breaker z czerwonym logiem ACDC, już brzydszym, ale jak zwykle fajnym jest napis Ball Breaker i mamy po kolei 11 kawałków składających się na płytę. Mamy też, że producentem jest Rick Rabin, no i tam innych takich, co pracowali przy tym. Wytwórnia Epic, no i Albert Productions, no i że płyta została wydana w 1995 roku, a ta reedycja pochodzi do roku 2004. Więc, więc to są wszystkie informacje, które dostaniemy z okładki. Moim zdaniem okładka jest bardzo fajna. Jeżeli otworzymy tego Digipaka, zobaczymy, że mamy tutaj, mamy wersję z zdjęcie z koncertu, fil rad z zapębnami, i mamy po po prawej stronie mamy też płytę, którą jak wyciągniemy, zobaczymy Angusa Younga z koncertu tutaj w scenerii właśnie z płyty Ballbreaker. Dobra, płytę wyciągamy, a tutaj jeżeli już mówiliśmy o zdjęciu, chwila rada, to zauważymy, że za tym jest książeczka, którą właśnie wyciągniemy, płytę. Potem i tutaj mamy książeczkę. Książeczka standardowo, jak przy każdej płcie ACDC, dostajemy książeczkę, na której, w której mamy zdjęcia z trasy koncertowej. Zdjęcia w tym wypadku są to zdjęcia, obrazki wykonane przez Mar Marvela, taka, taka firma produkująca komiksy, rysująca komiksy. Też są yy, ten, no, obrazki Marvela promujące płytę Ballbreaker Breaker. No, jestem zachwycony w ogóle, że y, moja ulubiona firma, tworząca komiksy, jeszcze współpracowała z ICDC, bardzo fajnie. Mamy też historyjki, jak płyta została przyjęta, y, trochę o, o trasie koncertowej, trochę o samej płycie. No, mniej więcej taki Fundercast tylko, że zapisany, coś w tym stylu. Yy, mamy też zdjęcia z koncertów, ale to już mówiłem, okładki magazynów też są, jak przeglądam. O, słuchajcie... Nawet są okładki z magazynów. Wszystko jest fajnie. Yy, książeczka bardzo fajna. No ja myślę, że jeśli kupujemy płytę, no to książeczki nie przeczytać to jest aż grzech. Dobrze, od samej płyty, słuchajcie, moim zdaniem. Można by długo, dużo wymagać. Cofnijmy się do roku 1990. Tak, dobrze mówię. Tak czy siak, cofnijmy się do wydania płyty The Razor's Edge. Tam właśnie za perkusją zasiad Chris Slate, mój imiennik zresztą. Zasiad Chris Slate i był bardzo fajnym bębniarzem. Ja go bardzo lubię. Bardzo lubię Chrisa Slade'a, chociaż właściwie go nie znam. Wiem tylko, że grał, e, grał w tym, na The Razor's Edge, e, że był na trasie koncertowej, że grał w ICDC w Polsce, że miał takie fajne dwa bębny, tutaj postawione, duże dwa bębny, które czasami tak bębnił, tak bach! E, tak więcej. To było rozszerzenie w ogóle jego zestawu perkusyjnego i że był mniej więcej fajny, że był łysy i to są moje wiadomości o nim? Wiem, że teraz gra w jakimś zespole coverującym piosenkę ACGC, no ale słuchajcie kiedy przychodzi Bull Breaker, przychodzi też stary, dobry perkusista ACDC Phil Rat. Tak, ten sam Phil Rad, który nagrywał z ACDC, nagrywał, on słuchajcie, nagrywał High Voltage, pierwszy High Voltage nagrywał, nagrywał TNT, nagrywał, nagrywał później płytę Dolce D&D Obydwie wersje, nagrywał Highway to Hell, tak nagrywał wszystko, wszystko do Back in Black, kiedy zamienił się z Simonem Wrightem. Simon Wright później tam odszedł, zdaje się, do UFO, przyszedł Chris Slate, żeby żeby nie skłamać, tak? Tak przyszedł Chris Lace chyba, no i po, po, nim, przyszedł, yy, po nim przyszedł właśnie Phil Ratt, który siedzi w zespole do teraz i myślę, że to jest bardzo dobre ten. Phil Oczy z zespołu, właściwie został wykopany z zespołu, yy, dlatego, że za dużo sobie tam palił różnych substancji, tam nie przywiązywał wagi do tego wszystkiego, no a tutaj chłopaki w Australii, to było, to było zdaje się, Australia, yy, spotkali się z Philem przed koncertem, pogadali, yy, no i grzecznie, bo grzecznie, wykopali. Pali, e, Chrisa Slade'a, który, który przyjął to bardzo no, nie tyle miło, bo e, wykopanie z ACDC chyba nie może być miłe dla tego, który jest wykopywany, tylko przyjął to z uśmiechem, powiedział, że dobrze, ja sobie pójdę, wy sobie grajcie z filmem, nie ma problemu i tam się oddał jakimś zespołowi zespołowi, tak jak już wspomniałem przed chwilą, teraz gra w jakimś cover będzie ACDC. E, no, fajnie by było, jakby w czterech szmerach zagrał. Ale, ale to jest takie moje dopowiedzenie tylko. I właściwie to jest tyle, co chciałem powiedzieć o tym albumie, o takim zabarwieniu. No bo co, no album jak album. Mógłbym się doszukiwać wszystkich, wszystkich takich historyjek i przypuszczam, że następne, no, czy może nie następne trzy recenzje, a następne, powiedzmy, za następne 10 recenzji Dobra, osiem recenzji będą jakieś takie większe historyjki, ale ja nie dyspo, dysponuję tutaj żadną książką ACDC, a naprawdę nie chcę mi się przekopywać przez te angielskie strony. Znaczy może nie tyle nie chcę, co ja teraz nie mam czasu, bo jeszcze jestem zawalony jaskinią głupoty, moim drugim podcastem, który, no, do którego trzeba trochę rzeczy zrobić jeszcze. Tutaj jeszcze szkoła, jeszcze gitara, więc jak znajdę czas na przekopywanie się, to dobrze, a myślę, że do tego czasu zakupię jeszcze jakąś książkę o ACDC, więc historyjki będzie łatwiej mi wykopywać jakieś takie dla Was. No to dobra, to przechodzimy do już takiej recenzji, takiej słusznej. Ball Breaker otwiera nam Hard as a Rock. Naprawdę fajny utwór. Hard as a Rock jest świetnym utworem do podróży. Nie wiem jak Wy, ale moi rodzice mają auto z odtwarzaczem płyt CD. I zawsze przez jakąś podróżą około godzinę toczy się batalia, żeby puścili Ball Breakera. Według mnie Breaker jest świetnym albumem, żeby sobie go posłuchać w drodze. Taki nie za ostry, chociaż jest to jeden z ostrzejszych albumów ACDC, yy, nie za ostry, taki o fajny, fajny akurat do podróży. Tak jest moje zdanie, chociaż wiadomo nie każdy musi mieć taki gust jak ja. Yy, znaczy wiecie co, no to jest tak. Ten, ten album jest jednym z ostrzejszych albumów w ACDC moim zdaniem, nasze przynajmniej brzmienie ma takie ostre, surowe, ale jednak ten album jest jednocześnie nieostry no To jest dziwne, ale moim zdaniem prawdziwe. Ja przynajmniej mam takie uczucie. Przy przesłuchiwaniu tego albumu, bodajże to była e, sobota albo niedziela. Nie, to była sobota. E, ja do Was teraz mówię, teraz dzisiaj jest co? Dzisiaj jest poniedziałek. Wtedy jeszcze wydawało mi się, że była taka rozbieżność, że jednocześnie jest ostre, a jednocześnie jest nieostre. Nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć, ale tak mi się w głowie siedzi. Ale jeżeli chodzi o pierwszą piosenkę hard as a Rock, jest to naprawdę świetna piosenka ze świetnym wstępem. Świetny wstęp, Yy, refren taki, że aż chce się krzyczeć When is harder than a rock yy, naprawdę, naprawdę świetna piosenka jedna z lepszych piosenek ACDC w ogóle aż się dziwię, że nie grali jej na Black Ice Water Drugie to jest Cover You In Oil. Taka piosenka, no coś w stylu już odmijalny Night Long. Wiadomo, niepodobne za cholerę do już odmijalny Night Long. Nie, w ogóle niepodobne, ale coś w tym klimacie. Moim zdaniem, oczywiście, wiecie, ja jestem jakiś dziwny. Dla mnie, już odmijalny Night Long to trochę śmierdzi glamem, więc, więc ja jestem dziwny. Mnie nie należy w takich rzeczach słuchać. Ale Cover You in Oil jest coś w stylu właśnie e, już odmijalny Night Long, moim zdaniem, co nie, mu co nie mówi nam, że to jest złe. Wręcz przeciwnie, jest bardzo fajne, ale jednak nie pasujące do całego całego albumu. Następnie The Furor. Moim zdaniem razem z The Boogie Man to są najgorsze piosenki albumu. Po prostu jakoś mi nie przypadają do gustu takie jakieś mroczne, jakby, no mroczne, tak, mroczne piosenki. The Furor e, mówi nam o tym, że jestem twoją furorą. E, ktoś tam mówił, gdzieś tam czytałem, że to może mieć też aluzję, że ja jestem twoim furerem. Fur, fur, fur, furerem. Nie wiem, ja z niemieckiego nie jestem najlepszy. No i właśnie tutaj, tutaj taka może być alucja do tego. Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Później jest Debugiman, Nie wiem jak wam, ale mi debugimen trochę kojarzy się z night prowlerem. No i znowu, znowu ten dziwny Krzyszman, tutaj covering, oil się mu kojarzy już od Mial Long, Boogeyman mu się kojarzy z Night ale nie wiem, taki jakiś jestem, ale to nie zmienia faktu, że The Boogie Man to fajna piosenka. Piąta piosenka, naprawdę, naprawdę świetna piosenka, jedna z lepszych na, w tym albumie, The Honey Roll. Świetna, naprawdę, naprawdę fajna. Taka, taka rock'n'rollowa, no. Rock'n'rollowo, hard rock'owa. Tak, to ma taki klimat fajny. Naprawdę fajna i przyjemna piosenka. Burning Alive. No i tutaj mamy typowy, typowo ball, ball breakerowy klimat. Bo ballbreaker, no, no, ma taki jakiś swoisty klimat, a Burning Alive go trzyma bardzo dobrze. Jest to typowa piosenka dla tego albumu. No bo nie wiem czy to mówiłem eee, Moim zdaniem Ballbreaker nie jest w żadnym stopniu typowym albumem ACDC, nie jest za cholerę. Eee, posłuchajcie sobie może nowy, najnowszego albumu ACDC e, takiej składanki do filmu Iron Man 2, e, płyta się zresztą nazywa też Iron Man 2, posłuchajcie sobie tego i zobaczcie, czy Wam do tego płyta Ballbreaker pasuje. Moim zdaniem to za cholerę nie pasuje, ale i tak jest w tym coś z tego starego dobrego ACDC, więc za to tą płytę podziwiam. Z jednej strony jest taka, ale jest jest też taka. Tutaj jest, jest niepodobna do ACDC, ale to jest stare, dobre ACDC. Tutaj z jednej strony jest ostra, ale z drugiej nieostra. Ja, ja takie wnioski wysnuwam. Nie wiem jak Wy. Chociaż właściwie każdą piosenkę ACDC można, można tak rozcząsać, bo to, co Bra bracia Young robił, to jest coś w ogóle niebywałego. Chociaż nie wiem, czy Wam to mówiłem, czy nie, ale tutaj, podobnie jak z The Race of Edge, tutaj właśnie Ball Breaker został, został napisany przez, przez Angusa i Malcolma Youngów, nie brał udział w tym Brian Jones więc w tym i w The Reasons Edge właśnie tak było, że Angus i Malcolm to nagrywali Teraz piosenka, do której został nagrany teledysk. I zresztą bardzo fajny teledysk. Chociaż do Hardware Hard Rock też został nagrany fajny teledysk, ale do Hail, Hail Caesar jest nagrany jeszcze lepszy teledysk. Można się pośmiać typowo takich ACD-sowy humor. A piosenka no, nie jest typowo ACD-sowa ale wam powiem, że naprawdę fajna i refren Oh, Hell the Caesar jest naprawdę fajny. Fajnie, się, fajnie by się to krzyczało na koncercie, niestety. Żeby sobie pokrzyczeć na koncercie, no to chyba tylko możemy kupić DVD No Ball. Takie, takie jest ten, taka jest smutna prawda, ale piosenka naprawdę fajna. Mam ją w swoim odtwarzaczu, odtwarzaczu MP3, jak zresztą cały album Ball Breaker i często w nim nawet leci. Aż no, sam jestem z zaskoczony, bo nie jest jakoś moją, jedną z największych um, ulubionych piosenek ACDC. Przepraszam, ja muszę zrobić w przerwę nagrywaniu, bo jak słyszycie, to jest dzwonek mojego telefonu. Ktoś po mnie dzwoni. Przepraszam, zaraz przyjdę. No, kończcie flaszkę i do domu. O, nie, jak powieści. Zachlałeś? Chodź na odwyk. www.odwyk.com. O Bogu po ludzku. Wasze zdrowie. Dzień dobry. Tak dla was może minęła, nie wiem, minuta, coś takiego, dla mnie minęła godzina dla porównania, ale no nie obrażajcie się za to, że tak Was zostawiłem na długo, znaczy, że nie nagrywałem na, przez godzinę, tutaj przez co audycja będzie trochę gorsza, no bo wiadomo, taka przerwa godzinna to na dobre dla audycji nie wpływa. Dobrze, więc wracamy do opowiadania, czyli ósma piosenka Love Bomb, piosenka o miłosnej bombie. Piosenka typowo w klimacie Ball Breaker'a i ja myślę, że tu nie trzeba za dużo mówić. Jeśli przesłuchacie płytę z trzy razy, no to doskonale będziecie wiedzieć, jaki to wszystko ma klimat, a mi się ten klimat naprawdę, naprawdę podoba. Card review Pants Down, piosenka, no, z dosyć ciekawym tytułem. Sama piosenka jest też ciekawa, chociaż moim zdaniem refren jest taki, taki trochę... No nie wiem, wiecie co, jedna rzecz mi się nie do końca podoba w ACDC. Większość refrenów to jest właściwie ten, właściwie to jest samo wykrzyczenie nazwy piosenki. Nie jest to może najlepsze mm, ogólnie, ale mnie to nie drażni, chociaż ta piosenka akurat tym nie drażni. Nie wiem czemu, ale... Yy... Referent tej piosenki jest lekko drażniący dla mnie, co nie oznacza, że jej nie lubię, bo jak każdy właściwie piosenkę bardzo, bardzo lubię. Whiskey on the Rocks. Piosenka przeze mnie jest najmniej zapamiętana z wszystkich 11 piosenek, które znajdziecie na tej płycie. Whiskey on the Rocks jest taka jakby, no też nijaka ale no oczywiście, oczywiście jest to piosenka ACDC co samo ma jakąś markę yy, i nam pokazuje, że ta piosenka będzie naprawdę fajna i jest fajna, tylko taka nijaka, no, no tak jest i ostatnia piosenka to jest Ball Breaker Ball Breaker, słuchajcie Ball Breaker jest Hmm. no może nie najlepszą piosenką, ale jedną z lepszych. Sa to jest czysty hard rock, co tutaj się wyprawia. No a refren? Świetny. Chociaż też polega właściwie na wykrzyczeniu ball breaker, chociaż są dodane też dwa inne słowa czyli poczekaj hmm, hmm, hmm. Tak, trzy słowa są. E, więc są trzy słowa <śmiech> e, i refer i nazwa Ball Breaker. E, bardzo fajna piosenka no i po prostu e, świetny fragment na koncercie jest, kiedy to grają, znaczy grali, bo już nie grają, niestety no i tak przeszliśmy do całej płyty co do całej płyty to naprawdę dużym plusem płyty jest jej klimat klimat no ma taki, taki, myślę, że trochę podróżniczy, nie wiem pewnie to się wzięło stąd, że jak jechałem na koncert ACDC, to kiedy spotkałem się z członkiem forum forum, forum tego Bonfire, Jakubeckiem Jakubeck jak się gość nazywa swojego drogą mieszka koło mnie, to jest w ogóle dziwne, że gościu z forum, poznany gość na forum, mieszka 15 minut, nie no, 15 minut, co ja gadam. Trzy minuty drogi, nie no, to jest naprawdę magia tego internetu, ale to już inny, inny jest ten dlaczego mi się tak kojarzy? ponieważ kiedy Jakubesek szpanował swoimi piosenkami w telefonie prosiłem go o, o ten o, o po prostu puszczenie Hard of the Rock bo akurat miałem ochotę na tą piosenkę no i wtedy miałem akurat taki lekki klimat podróżniczy, podróżniczy bo się jechało tym autobusem do Warszawy i na postoju tak grało to Hard of the Rock zakodowało mi się w głowie no i dlatego może tak, tak akurat sądzę ale dla mnie jest to typowy album o takim podróżniczym klimacie jest to świetny album i jeśli ja bym miał go ocenić w skali do 10 ja bym mu dał 9 na 10 Tak, 9 na 10 Nie 10 na 10 z tego powodu że nie jest to typowa ACDC a, a, a żeby albumowi dać 10 na 10 to to musi mieć po prostu wszystko w sobie, no a tutaj zabrakło tego typowego zaciągnięcia cd no i tyle w tej recenzji płyty, wiem, że dosyć niekonkretnie było, ale myślę, że dla kogoś, kto nie wie o czym ja mówię tak dokładniej będzie to coś fajnego a jeżeli nie, no to po prostu przestań mnie słuchać i o jejku co się stanie, no I jak zwykle pod koniec Fandorcastu yy, nasze, znaczy jak zwykle już drugi odcinek, tak będzie, będę mówił o pierdołach. Skończyły mi się wakacje, zaczyna się wrzesień, ja pierdzielę. słuchajcie, do tej szkoły trzeba chodzić, trzeba różne inne rzeczy robić, naprawdę mi się to nie podoba. Dzisiaj, na przykład w poniedziałek, w poniedziałek miałem 8 lekcji. I 8 lekcji to właściwie to dla ludzi, którzy pracują na etat, to jest właściwie nic. Ale słuchajcie, Ludzie moi kochani, y, słuchajcie, jeżeli ja nie jestem przyzwyczajony do czegoś takiego i zwykle mam siedem lekcji maksymalnie i nagle mi wybucha 8 lekcji, to jeszcze w poniedziałek to, to naprawdę nie jest fajne. Więc zanim się do tego przyzwyczaję, to jeszcze trochę minie. Y, tak, ale to są moje prywatne sprawy. Tutaj jeżeli chcecie posłuchać o takich rzeczach. Jeżeli tak o tym nie ma, to y, zapraszam na jaskinia COCC. Nie, tam nie ma żadnych wirusów, nie zaprzeczam. Zresztą zapytajcie się moich 40 subskrybentów, którzy to robią. Nie ma, słuchajcie, nie ma, nie ma, nie ma, naprawdę. Dobra, słuchajcie, mam dla Was coś takiego informację, że niby ma, znaczy mam od Was informację, że niby mam nie mówić angielskich nazw. Nie da się, ale dobrze będę sprawdzał sobie w Google Translate, jak coś się wymawia, żeby później nie mówić driver, tylko River, nie mówić, nie zastanawiać się, czy to jest root czy filrat, chociaż że filrat to akurat, nie wiem, miałem zakodowane w głowie, że to jest filrat. Eee, no tak, więc to, tego mam nie mówić i będę się starał sprawdzać to w Google Translate, żeby, żeby było jak najlepiej. Mm, tak, anonimowy. Ja bym bardzo was prosił ludzie komentujący, żebyście się nie podpisali anonimowi. Możecie dać nazwa slash. URL. URL jest coś takiego, wpiszecie tam swój nick, nie trzeba wpisać żadnego, broń Boże, nie trzeba wpisać y, swojego adresu strony, bo nie każdy, że taką stronę ma. Nie podpisujcie się anonimowy, bo to na przykład naprawdę brzydko jest, poza tym nie wiem, kto jest kto i też jest trochę trudniej. Nie anonimowy. wmyślcie sobie jakiś nick prosty, na przykład Błażej123, y, coś takiego, co się możecie tak podpisać, ale nie anonimowy. Nie, brzydko robicie, jak jesteście anonimowi. E, anonimowy mi napisał, że. Mm, w jakich piosenkach Bajan, jakich piosenek niby nie może śpiewać? i słuchaj anonimowy, po głębszym przeanalizowaniu wszystkiego, no to co wam, to co powiedziałem? Brian może śpiewać wszystkie piosenki, albo po prostu nie wkodowałem sobie w głowie, jakie piosenki Brian nie może śpiewać. Kiedyś, kiedyś kiedy byłem bardzo wybredny i taki trochę no, anty-Brianowy, wymyśliłem sobie coś takiego, że niektórych piosenek Brian po prostu nie powinien śpiewać. Yy, no a teraz jestem zdania, że niektóre po prostu nie wychodzą mu tak spektakularnie jak Bonowi, ale jednak wychodzą mu i teraz ukłon dla Ciebie panuje anonimowy, że jednak Brian może śpiewać wszystkie piosenki. No i co? No i ja się z Wami już żegnam, zapraszam na kolejny z którym może się ukaże jeszcze we wrześniu, może już w październiku. Zobaczymy, jak to będzie. I jeżeli chciałbyś nagrać ze mną odcinek, a chciałbyś coś zrecenzować, coś powiedzieć o ACDC, razem ze mną w tym podcaście, a no nie jąkasz jaż aż tak bardzo, żebym miał 10 godzin wyci wycinania 10-minutowego pliku, no to e, wtedy zawsze, zawsze możemy razem pogadać. że znaczy nie jest to, że ja dyskryminuję tego kogoś, kto się jąka, tylko dałem za przykład, no bo e, niektórzy po nie umieją mówić tak, żeby tego, się dało, żeby tego się dało słuchać. Ja nie mówię, że ja umiem, no ale jeżeli ktoś się tak że ja bym naprawdę musiał 3 godziny wycinać 30-minutowy plik, no to to by była lekka przesada. Ale słuchajcie, y, takich ludzi jest, no nie wiem, 1% społeczeństwa no więc wierzę, że 100% tych, którzy słuchają yy, zainteresowanych tym bardzo ładnie by opowiedzieli, bo ja Was wierzę, moi słuchacze. Moi słuchacze to nie są głupi ludzie, więc ja Was wierzę. Yy, no i zapraszam właśnie do właśnie was zapraszam yy, do nagrania czegoś ze mną, jeżeli chcecie. Jeżeli nie, no to ja mogę sam gadać. Dzięki za słuchanie. Cześć. Mówił Krzyszman. Zapraszam na piorunkast.blogspot.com. Komentujcie mnie, bo komentowanie jest fajne. Dziękuję. I want